Od zeszłego roku posiadamy taki fajny nabytek jak nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy który chciałbym Wam pokazać wytłumaczyć jaki tam sprzęt jest To jest agregat prądotwórczy który służy nam podczas dojazdu do jakichś działań, do oświetlenia terenu miejsca zdarzenia, miejsca działań, proszę zaprezentuj. Tutaj mamy pompę szlamową do wody brudnej. Wydajność tej pompy to jest 1360 litrów na minutę. Mamy warunki jakieś powodziowe, pompowanie wody z piwnicy. Ta pompa do tego służy. Tu jest pompa elektryczna, zanurzeniowa, także do pompowania wody z piwnicy. U góry mamy pianki suche do pracy w wodzie. W tym miejscu jest armatura wodna, węże gaśnicze W52 oraz węże tłoczne W75. Linia szybkiego natarcia 60 metrów, to jest bardzo istotne, Z jest wysokie ciśnienie. Przy pomocy tej linii można podać na prądownicy ciśnienie 20 atmosfer. Armatura wodna, pompa pływająca, przedział autopompy. O, kiedyś takiego czegoś nie było, że mieliście wskaźnik wody, piany. Jak to zrobiło, uu, że nie ma wody. Wentylator oddymiający. Macie jakieś za, zadymione pomieszczenia, to taki wentylator się sprawia i na zasadzie podciśnienia ten, dym, ten wentylator wypiera. U góry jest zestaw ratownictwa przedmedycznego PSPR-1. W środku są różnego rodzaju opatrunki. U góry jest deska. Noszę takie sztywne sprzęt burzący. Przecinarka do betonu i stali. Tu mamy ciężki zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego firmy Holmatro. Skład pod nożyce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy. Przyrząd do obcinania pedałów. Przyrząd do obcinania śrub. Przyrząd do zagniatania rur. Przedział załogi. przodu siedzi dowódca. Siedzi kierowca i czterech ratowników. I tak jak mówiłem, z tyłu tutaj jest udogodnienie. To jest sprzęt ochrony druk oddechowy wmontowany w oparcia, gdzie jadąc do pożaru, czy do jakiegoś zadymienia, ratownik już po drodze może się ubrać sprzęt ochrony druk oddechowy. Już po drodze się ubierasz. No już jesteś gotowy i się tylko napinasz sobie, nawet zobacz, żebyś wiedział ile taki aparat waży. W duszy na pewno fajnie, nie? Zawsze każda pomoc. Przy każdym zdarzeniu, jeżeli pomożemy i coś, coś, coś się uda dobrego zrobić, no to cieszy. Za każdym razem. No bo to, jak mówię, no tak człowiek od dziecka jest nauczony pomagania i nie wstydzi się tego, nie? Czy tam ktoś się nawet w cywilu, jak gdzieś coś się stanie, to... Miałem przypadek, że byłem przy wypadku, najechałem no tak normalnie wracałem z zielonej Góry i najechałem na wypadek i tak samo udzieliłem pomocy, gdzie później pani zebrała moje dane osobowe i w Nowinach Jeleniogórskich byłem w Brawa Dla, gdzie była opisana cała sytuacja i podziękowania. Także bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Mówię, wszystko zależy od człowieka. Jeżeli ktoś jest nauczony pomagania, no to... i dawania od siebie, to, to, to daje, a jeżeli... kupę ludzi jest takich, że widzi, ktoś leży na ulicy i nie podejdzie i... Ja nie mówię, że to może, musi być zawsze pijak jakiś, nie? To może być osoba, która... Zwykłe odgięcie głowy do tyłu ratuje życie, bo nie wiemy, co z tą osobą jest. Nie zawsze to jest osoba nie trzeźwa. Często nam się zdarza zabezpieczenie imprez masowych. To tak Miasto nas, że tak powiem, wynajmuje i jedziemy zabezpieczyć imprezę masową. No i tam zazwyczaj się zdarza, że dzieci to, to, to lecą zaraz i wycieczki przechodzą przez samochód. Jakieś słowo się też powie, dotyczące bezpieczeństwa, no i tak jakoś. Jesteśmy ochotnikami, ale staramy się działać jak zawodowcy. No, a Tym bardziej te auto teraz nas do czegoś obliguje, bo, bo jak mówię, nowe auto, nowy sprzęt i, i, no i trzeba, nie możemy dać plamy. Radio w kieszeni, nasłuchujemy co się dzieje, nieraz tam rodzicom się nie daje spać. 23 Jeszcze kiedyś były takie stare czasy, że miasto Jelenia Góra było miastem wojewódzkim. I było coś takiego jak wojewódzkie stanowisko kierowania. Na miejskim stanowisku kierowania tu w Jeleniej Górze, gdzie meldunki spływały z całego województwa, czyli z Gorzelec, Bogatynia. Bolesławiec, Lwówek Śląski, Lubań, Kamienna Góra I było coś takiego, że później mama sama w nocy przybiegała a co się dzieje? Co się dzieje? Ja mówię, no mówię, człowiek żyje ja tą strażą, ja tak ogólnie Spotykamy się często I Codziennie jak się nie widzimy, no to no Zawsze ktoś przyjdzie, coś, coś się pogrzebia przy tym sprzęcie, czy tam coś w zimie śnieg tutaj odgarnąć, no to napalić piecem, no to cały czas, cały czas, straż, straż, straż, straż. I niekiedy tak jest, a to chyba raczej niedobrze, że czasami rodzina jest na boku, a, a ze straży się idzie, nie? Czasami tak jest, że są obowiązki w domu i jak zawołają na radio, no to to się nie patrzy na nic, i po prostu się leci.